Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry i dzisiaj chciałbym Was zaprosić na odcinek poświęcony filmowi Atomic Blonde, czyli ekranizacji powieści graficznej Antonego Johnstona, The Coldest City. Jest to film sensacyjny, film szpiegowski, twórcy Johna Wicka, czyli Davida Leacha, z Charlie Steron w roli głównej produkcja no, spotkała się ze sporym zainteresowaniem już na etapie promocji. A spowodował to w zasadzie pierwszy trailer no i osoba twórcy. Trailer bowiem zwiastował nam takie kino sensacyjne, kino akcji utrzymane w duchu Johna Wicka właśnie, czyli wiecie, dużo kopaniny, dużo walki, ale w tym stylu Powiedziałbym dużo spokojniejszym i dużo lepiej zrealizowanym, niżli przez lata serwowało nam kino postbornowskie, takie szybko montowane z dużą ilością ujęć, gdzie w trakcie walk widać było bardzo mało. No i trailer Atomic Blonde zwiastował nam, że możemy dostać coś w stylu Johna Wicka, tyle tylko że w realiach lat 80. No i z Charlie Theron w roli głównej. no Brzmiało to jak po prostu samograj, jak takie kombo, które spowoduje, że dostaniemy coś naprawdę, naprawdę udanego. No i w mojej ocenie ta promocja zrobiła Atomic Blonde krzywdę. Krzywdę, którą widać po dosyć mieszanych recenzjach tego filmu. Dlatego, że no, nie ukrywajmy, produkcja ta spotkała się z umiarkowanie ciepłym przyjęciem. Są pewne elementy, które chwalą w zasadzie wszyscy recenzenci i wszystkie recenzje, które zdarzyło mi się, czy to słuchać, czy przeczytać w internetach. Natomiast jest też sporo narzekania i wiele osób jest zawiedzionych. I myślę, że o tej promocji warto wspomnieć na, na początku, dlatego że Wydaje mi się, że spora część osób, które zawiodły się na Atomic Blonde została po prostu przez ten pierwszy trailer i no promocję, która przyrównywała Atomic Blonde do Johna Weeka, no Niestety spowodowała, że oczekiwania wobec filmu były, nie powiedziałbym, że wygórowane. One były nieuzasadnione, dlatego że w zasadzie te trailery sygnalizowały nam, że to będzie no, dosyć prosty film akcji. A tak naprawdę Atomic Blonde jest filmem szpiegowskim. Tej produkcji zdecydowanie bliżej do kina w rodzaju Jamesa Bonda niż do kina w rodzaju Johna Wicka. No i to może być pewien problem, jeżeli ktoś się nastawia na kino akcji, dlatego że Atomic Blonde jest filmem, ja bym powiedział wręcz spokojnym. Zadziwiające jest to, że w sumie, jak na film, który jest ekranizacją komiksu, to w większości recenzji ten komiks, ten materiał źródłowy jest pomijany. Ja też oczywiście te, tego komiksu nie znam, więc niestety nie wypowiem się, na ile wiernie całą fabułę przeniesiono na ekran kinowy. Natomiast tak naprawdę ze szczątkowych informacji, które udało mi się uzyskać, to Wynika, że ten komiks wcale nie jest jakiś powalający, to po pierwsze, a po drugie on jest jeszcze chyba mniej dynamiczny niż ten film. A tutaj twórcy zdecydowali się no zrobić film, powiedziałbym, dosyć stonowany, jeżeli chodzi o tempo. Tutaj z jednej strony... Hmm, Teoretycznie mamy bardzo dużo wybuchowej akcji i w momencie, kiedy no już te sekwencje nie wiem, walki, sekwencje dynamiczne się pojawiają, no one są absolutnie mistrzosko zrealizowane, ale przez znaczną część filmu śledzimy śledztwo i tak naprawdę w dużej mierze gadające głowy i taką przepychankę agentów. W tym miejscu wypadałoby powiedzieć dwa zdania o fabule, która... No, nie chcę użyć brzydkiego słowa, ale ona w tym filmie wydaje mi się, że jest w sumie dosyć pretekstowa. Mamy Berlin roku 1989, rozpada się mur berliński, a w mi pojawia się informacja, że w ręce KGB może wpaść mikrofilm z pełną listą agentów zachodu. MI6 nie zastanawia się długo i decyduje się wysłać do Berlina jedną ze swoich najlepszych agentek, czyli Lorraine Broughton w tej roli Charlize Theron, która ma wespół ze swoim kolegą, który od lat pracuje w Berlinie, Davidem Percivalem, przechwycić mikrofilm i zapobiec dekonspiracji agentów. Loreai jedzie do Berlina no i w zasadzie od samego początku wszystko idzie źle, bo okazuje się, że ledwo przyjechała, to już zostaje namierzona przez KGB, no i tak naprawdę to śledztwo zaczyna się nam stopniowo komplikować. Na to wszystko jest nałożona taka swoista rama fabularna w postaci przesłuchania Loreai i początkowo widz nie wie, na którym etapie to przesłuchanie się odbywa, na którym etapie fabuły, dlatego, że cały film otwiera sekwencja, w której widzimy Lorea, która no, próbuje się doprowadzić do porządku, jest bardzo poobijana, ona zakłada sobie plastry, bierze kąpiel w kostkach lodu, aby ukoić swoje ciało, no i ogólnie widać, że jest dosyć mocno zmaltretowana, ale no my od początku, kiedy to przesłuchanie się rozpoczyna, nie wiemy, czy to już jest właśnie jakby finał całego filmu, czy, czy gdzieś tam to jest tylko otwarcie, które szybko sprowadzi nas na ten główny wątek z powrotem. No i to w zasadzie tyle. Cały film to jest ta pogoń za tym McGuffinem w postaci listy agentów i od razu rozprawmy się z fabułą. No ona jest poprowadzona tak sobie. Wszyscy w zasadzie się też co do tego zgadzają, że ona jest nie do końca czytelna, nie wszystko jest tutaj jasne, niektóre rzeczy trzeba sobie dopowiedzieć, niektóre twisty, których, które dostajemy w końcówce, a tych mamy kilka pod rząd, no, są powiedziałbym zbędne, albo jest ich o kilka za dużo, ale mimo to wydaje mi się, że ta fabuła jest w miarę okej. Okay. No, jeżeli ktoś się spodziewa filmu szpiegowskiego w duchu Johna Care, czyli tych filmów takich no, bardzo poważnych, ale też no, traktujących o, o szpiegach i właśnie surfujących nam podwójnych, potrójnych agentów walki wywiadów i, i tak, dalej, i tak dalej, no to myślę, że może się zawieść. Natomiast jeżeli lubicie Bonda, no to, to myślę, że to jest taka fabuła, którą w jednym z Bondów byśmy mogli otrzymać. Tylko w skali mikro, mimo wszystko. Dlatego, że tutaj całość akcji rozgrywa się niemalże w 100% w Berlinie i tak naprawdę to jest, to jest ta jedna lokalizacja, która tutaj odgrywa swoją rolę. I tak jak ja mówię, że fabuła jest... Okej, okay, ona nie robi szału, ale, ale też nie jest tak zła, jak o niej niektórzy mówią, to mam pewien problem z jej prowadzeniem, szczególnie w kontekście tej zastosowanej ramy fabularnej. Dlatego, że przechodząc już troszeczkę do kolejnego wątku, czyli aktorstwa, Charlie Theron gra świetnie. Ona gra taką zimną, bezwzględną agentkę, i kiedy rozpoczyna się to przesłuchanie ten, przez styl, jak to wszystko jest filmowane, jak to wszystko jest prowadzone, mi się bardzo ta cała sekwencja skojarzyła z przesłuchaniem Catherine Trammell w kultowym, nagim instynkcie. Ja widziałem u Charlize stron ten sam seksapil, tę samą inteligencję, i szczerze mówiąc, to ten element chyba mnie, mnie osobiście najbardziej rozczarował, dlatego że twórcy, scenarzyści wprowadzili tę klamrę fabularną, zakładam, że ona również jest w komiksie, no i umówmy się, że z niej tak naprawdę nie skorzystali, dlatego że dla całości tej opowieści tego przesłuchania mogłoby tak naprawdę nie być. Ono nie ma znaczenia popularnego i ja tak naprawdę do końca nie wiem, jaki był cel wprowadzenia tego wszystkiego, dlatego że tak trochę dyskutując o czymś, czego nie ma, no to ja początkowo sądziłem, że jeżeli dostajemy coś takiego, to albo ta scena zostanie szybko ucięta, ale kiedy ona wraca właśnie jako taki, wiecie, motyw przewodni, do którego regularnie będziemy powracać, no to stwierdziłem w którymś momencie, że okej, okay, no to, to pewnie będzie to na zasadzie właśnie jakichś twistów, albo się okaże, że nasza agentka tutaj konfabuluje i kłamie i będziemy widzieli, że mówi jedno, a tak naprawdę wydarzyło się co innego, czyli będziemy mieli takiego trochę niewiarygodnego narratora, albo że ona właśnie w jakiś inny sposób będzie próbowała sobie pograć z naszymi agentami, no a tak naprawdę, no, no nie, no, te przerwniki powodują tylko tyle, że dostajemy no, taką króciutką stenkę pomiędzy jakimiś wydarzeniami, które śledzimy mimo wszystko dosyć liniowo. Także z mojej perspektywy duży zawód, bo, bo mając tak usposobioną do gry Charlize Theron, bo, bo widać tutaj na każdym kroku, że ona włożyła bardzo, bardzo dużo serca w kreację Lorelei Broughton, no to aż by się prosiło, żeby to wykorzystać w ciekawszy sposób. I przechodząc dalej do tych elementów, które są zdecydowanie lepsze, no to właśnie po pierwsze aktorstwo. Charlize Theron jest świetna. Też spotkałem się z zarzutami, że ona tak naprawdę gra taką zimną sukę. No ja nie wiem, czy to może być zarzut. No, ona gra zimną, bezwzględną, wyrachowaną agentkę, ale robi to doskonale. i Ona naprawdę tutaj potrafi z jednej strony czarować spojrzeniem, z drugiej strony okazać, nie wiem, bezradność, okazać zmęczenie, czy, czy jakąś frustrację. I tutaj ta cała gama emocji jest zaprezentowana bardzo dobrze. Co więcej, szali stron bardzo dobrze sprawdziła się też w scenach akcji. I tak trochę wprowadzając chaosu do tego podcastu, te sceny akcji, które w tym filmie dostajemy, one są bardzo, bardzo dobre. To faktycznie może budzić skojarzenia z Johnem Wickiem, ale tylko i wyłącznie na tej płaszczyźnie realizacyjnej, bo tutaj David Leitch skorzystał z, ze swoich doświadczeń jako Kaskadera i te sceny są pomysłowo zaplanowane, tak jak chwalona przez wszystkich, chociażby taka oszukana sekwencja kręcona na... na czy oszukana, to złe słowo, no, kręcona na oszukanym jednym ujęciu, sekwencja walki na schodach i, i takich sekwencji akcji jest kilka i one są wszystkie bardzo fajnie nakręcone, tym bardziej, że tutaj twórcy zdecydowali się podkreślić też coś, co w Johnny Wicku na przykład nie miało miejsca i co często w filmach akcji jest... Problemem, czy, czy rzeczą, która jest wyśmiewana później przez widzów, a mianowicie taką odporność pełną na ciosy i, i na uderzenia wszystkich postaci. Tutaj to działa zupełnie inaczej. Tutaj widać, że nasza agentka MI6. Jest kobietą, która no jak dostanie cios, no to, to faktycznie ją to boli. Ona jest oszołomiona, ona musi się pozbierać. Też widać, że ona nie ma na przykład tyle siły co mężczyźni. Widać w niektórych tych pojedynkach, że musi się naprawdę starać, żeby dokopać jakiemuś tam wielkiemu drabowi. Ale to też widać na jej przeciwnikach. To, to, to nie jest tak, że nie wiem, ktoś dostanie od niej kopniaka w podbrzusze i, i spokojnie idzie sobie dalej i w tej sekwencji na schodach to jest fantastycznie wykorzystane, kiedy widzimy jak stopniowo wszystkie postaci są coraz bardziej poobijane i w którymś momencie to cała ta dynamika siada właśnie zabita przez zmęczenie i ta, ten brak odporności takiej żelaznej na naciosy jest też wykorzystywany właśnie w filmie, gdzie widzimy później sceny, kiedy Lorelei musi się pozbierać, musi nałożyć sobie plastry, musi nałożyć sobie jakiś makijaż i tak niby drobnostka, ale, ale fajnie wykorzystana, fajnie zaprezentowana no i mówię, widać na każdym kroku, że Charlize Theron no, włożyła bardzo dużo serca do tej roli i to widać w każdej, w każdej absolutnie sekwencji. Ale też nie ustępują jej pozostali aktorzy. James McAvoy jest takim tym szalonym, zwichrowanym agentem on mi tutaj przypominał trochę swoim tym występem to, co zrobił w Brudzie. Nie jest to może ten poziom wariatstwa, który tam zaprezentował, ale niewiele mu tutaj, tutaj do tego brakuje. Fajne są też role drugoplanowe. Toby Jones czy John Goodman całkiem nieźle się prezentują jako tacy agenci czy Panowie faceci w czerni, jakbyśmy ich nazwali, mimo że oni tutaj są w, w szarościach. Nieźle prezentuje się Sofia Sophie Butella, która była bardzo mocno krytykowana przy okazji Mumii i choć tutaj ona ma tak naprawdę niewielką rolę i też ja bym jakoś się bardzo nad jej występem nie rozpływał, no bo ona jest fajna i szczególnie jej rozmowy i sekwencje takie klubowe z Charliesteron Steron wypadają bardzo fajnie, ale ona nieźle się też z całym tym towarzystwem uzupełnia, także aktorsko jest super. Od strony muzycznej, również jest bardzo dobrze. Za ścieżkę dźwiękową odpowiada Tyler Bates, czyli gość, którego możecie kojarzyć chociażby z muzyki do Strażników Galaktyki. Jeden z takich, no... Prawie stałych współpracowników Jamesa Gana, a oprócz tej oryginalnej ścieżki dźwiękowej mamy tutaj bardzo, bardzo dużo wykorzystanej muzyki lat 80. -tych. Począwszy od New Order, przez Davida Bowiego i tak dalej, no, tak dalej. Jest cała masa różnego rodzaju hitów, co mi się akurat podobało trochę mniej, dlatego że niektóre te utwory były wykorzystane pomysłowo i fajnie, natomiast inne to był taki trochę, nie wiem, nostalgia factor, można powiedzieć, albo no, zaserwowane tak po prostu, aby były, aby była fajna, znana pioseneczka, czyli no, nie do końca w taki sposób, jak ja, jak ja lubię wykorzystywanie takich utworów nieoryginalnych, tylko właśnie prawdziwych piosenek w filmach. Świetnie Wypada za to cały design tego świata. No tutaj to wszystko ocieka latami osiemdziesiątymi, cały ten klimat lat 80 neony całe, całe zaprezentowanie Berlina zachodniego i wschodniego to wypada naprawdę doskonale i to i zarówno jeżeli chodzi o scenografię jak i o kostiumy bo to też jest warte wspomnienia że tutaj złośliwi i krytycy którym ten film nie przypadł do gustu no to wręcz się nabijają z Atomic Blonde że to jest taki trochę film high fashion bo tutaj Charlize Theron nie tylko prezentują się w kostiumach od Diora, Saint Laurenta czy Barbary. No i te kostiumy robią też kapitalne wrażenie i kapitalną robotę, bo, bo one świetnie grają z całym tym światem przedstawionym. Także no, tych elementów pozytywnych jest tutaj, ja bym powiedział, bardzo dużo. I mimo tej takiej pewnej problematyczności fabuły, tym bardziej, że ja no nie chciałbym robić strefy spoilerowej, ale yy, tak jeszcze na koniec, aby się trochę nad nią popastwić, to dopowiem, że ta, ta problematyczność fabuły ona nie jest nie, tylko związana z tym, jak ona jest zakręcona i jak jest w sumie nieczytelna momentami, yy, ale także z tym, że tutaj na przykład jedna fundamentalna rzecz, fundamentalna fabularnie, no okazuje się w zasadzie nie mieć sensu, bo nasi bohaterowie dążą do czegoś, aby przewieźć pewną postać pomiędzy Berlinem wschodnim i zachodnim jest robiony cały misterny plan, aby to zrobić, po czym się nagle okazuje, że można to zrobić od tak, bez żadnego problemu i w zasadzie film nawet nie próbuje wytłumaczyć nam, dlaczego raz działa to w ten sposób, raz winny. ale mówię, aby nie pastwić się już nad tą fabułą, to wydaje mi się, że to jest film godzin uwagi. Tak jak wspominam, muzyka bardzo na plus, kostiumy, scenografia, klimat lat 80 bardzo na plus, aktorstwo również wypada bardzo fajnie, no i jeżeli pójdziecie do kina nie z nastawieniem na kolejnego Johna Wicka, tylko bardziej na kino szpiegowskie, takie mocno gadane z dobrymi scenami akcji na dokładkę, no to myślę, że możecie się dobrze bawić, bo Naprawdę całościowo ja wychodziłem z kina zadowolony, i, i to pomimo, że ja też byłem w tym gronie widzów, którzy spodziewali się tak naprawdę powtórki Żdona Wika. Także jeżeli Was pociąga tego rodzaju kinoakcji, kino szpiegowskie, no to sprawdźcie sami, jak Wam ten film przypadnie do gustu. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko.